Jeśli zdążę, jeśli zdążę, to ci pokażę wylinkę węża i gody ważek. Pokażę tobie wiatr z jeziora i głaz nad hańczą w stu kolorach. Pokażę tobie, jak się lesią, olcha i brzoza, świerk i jesion. Pokażę tobie dech stokrotny, gdzie mgła się chowa w gąszcz paprotny. Jeszcze pokażę tobie tchnienie wieczoru, co śpi pod kamieniem. Wodę tajemnie i jej twarze, tej wody dziwnej ci pokażę, pokażę czermień, lilię, grążel, w tym wszystkim siebie, jeśli zdążę.